Nosteo. nie daj się złamać zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Służby monitorują sytuację pogodową na zachodzie Polski, prognozowane są tam ulewy. Jutro zaczyna się czarny tydzień w szpitalach powiatowych w Polsce, to protest przeciw cięciom funduszy. W Bułgarii trwają przedterminowe wybory parlamentarne, to ósme głosowanie w ciągu pięciu lat. Na zachodzie Polski prognozowane są ulewy. Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego, a pierwszego stopnia dla województw zachodniopomorskiego, polskiego, śląskiego i łódzkiego. Sytuacja pogodowa jest monitorowana przez służby, które pozostają w gotowości, zapewnia MSWiA, Państwowa Straż Pożarna. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem. W związku z opadami wydano także ostrzeżenia przed gwałtownym przyborem wody w rzekach Dotyczą ona dziewięciu województw, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego.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 Bułgarzy wybierają parlament. To ósme wybory w ciągu ostatnich pięciu lat. Sondaże nie dawały nadziei, że powstanie stabilny rząd. Poprzedni upadł po masowych protestach w grudniu ubiegłego roku. Bułgarzy, którzy głosowali, mówili, że chcą zmiany, ale nie byli optymistami, jeżeli chodzi o powyborczą układankę parlamentarną. Chcemy, żeby wszystko poszło jak najlepiej, chcemy, żeby demokracja panowała wszędzie, chcemy stabilnego przywództwa w Bułgarii, chcemy lepszego życia dla młodych i dla nas starszych. Chcemy powstrzymać korupcję. Z tego co widzę, to nie będą ostatnie wybory. Bułgaria potrzebuje czegoś nowego. Dla dobra najmłodszych musi się coś zmienić. Ludziom powinno być coraz lepiej. Życie powinno być spokojniejsze, nie powinno być morderstw. Według ostatnich sondaży prowadzenie przypisywane jest nowej formacji politycznej związanej z prezydentem Rumenem Radewem, który na początku roku zrezygnował z funkcji, aby walczyć w wyborach. Badania dawałyby ugrupowaniu około 30%, jednak to za mało, by samodzielnie stworzyć rząd. Na horyzoncie trudno jest wskazać ewentualnego koalicjanta.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 Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing w programie trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj 19 kwietnia, szanowni Państwo, 82 sezon wyścigowy na Torze Służewiec. Dzisiaj bomba idzie w górę. Kto jeszcze może, niech w te pędy wali na Służewiec. Naprawdę to jest wyjątkowe miejsce. Sezon potrwa do listopada. Zatem zacznijmy od Jaremy Stępowskiego. Niech no tylko się służemy za zieleni. Ja natychmiast wtykam program do kieszeni. Pierś lorneta, przyło stawia mnie dostojny. jeszcze na japońskie wojny. Na przystanek z wą literą człowiek wieży, Gdzie się tłoczą jednodniowi milionerzy Płynie pod po, podtylicach cienką strówo Każdy cieka, każdy wie, że już niedługo Bomba w górę, proszę państwa, bomba w górę Trzamię za trzeba wyczuć Konium, które już rozcząsa ten dylemat Każdy gracz, jak ma stawiać na ogier, raczy na klacz. Ogier pięknie na manerzu biega klusa Ale dziokej, wiesz pan dziokej, ma blat Ja bym nie grał, jeśli ścieżę radzić mam Jak to w życiu ryzyk fizyk, wiesz pan sam Umfaluje, w zwartej masie, na przytkazie no to buźka, spotykamy się przy kasie. Wiesz pan fryzjer, co się ja wczoraj zgrał z Prezesem. Dziś był pieszo, a odjechał mercedesem już się serce w piersi tłucze jak rybitwa Będzie, wie pan, sensacyjna wprost gonitwa Co pan cieka? Co pan zwleka? wiesz pan bilet No i biegiem do bariery, bo za chwilę Bomba w górę, proszę państwa, bomba w górę Tysiąc gardel z krzyczy zgodnym chórem Klacz jest ostra jak żyletka, rafa luks Lecz na to, że może zawsze strzelić fuks Pański ogier bardzo pięknie bierzy kłusę Brony boskie jednak wygrał ten z fucę Ja mówiłem od początku o komar Jak to w życiu rybka pipka, wiesz pan sam Ile człowiek tu napatrzy się różności Nigdzie tylu nie nabędziesz wiadomości Raz profesor je nadzwyczajnym niezwyczajnie Spytał żartem czy słyszałem o Einsteinie a ja tylko jasny wzrok podniosłem w górę Na tę bombę, co się buję ponad A Einstein mówię, syna jak i mi nerwy Sześć lat temu na służewcu wygrał ryby Bomba w górę, proszę państwa, bomba w górę Ten się śmieje, tamten oko ma ponure Ten baślicza tamtemu Polsy brak A ja jeden wciąż bez troski jak ten ptak bo w tym drzemie moja słodka tajemnica Że ja nie gram tylko jestem za kibica. Lecz każdemu nie nieomylną radę dam No a potem ryzyk fizik, graj pan za... hey! Bomba w górę, proszę państwa, bomba w górę Trzeba noca, trzeba wyczuć koniunkturę Ale ja się nie narażam, sam pan gra Jarema Stępowski, bomba w górę z tekstem Wojciecha Młynarskiego. Szanowni Państwo, pierwszy wyścig odbył się w 1939 roku. 3 czerwca była inauguracja e, obiektu na Służewcu. Opowiadałem kiedyś Państwu w audycji o tym. Później była przerwa na lata wojny i pierwszy wyścig po wojnie, który rozpoczął tę powojenną historię trwającą do dziś, Odbył się 7 lipca 1946 roku. Warto chodzić na Służewiec, startuje kolejny sezon, ledwo jeden się skończył. Ta zima na, nam się niby dłużyła, a tu się okazuje, że startuje już nowy wiosenny sezon. Na Służewiec warto się udawać. Proszę Państwa, chciałbym Państwu teraz powiedzieć, o czym będzie, czy może kto będzie bohaterem dzisiejszej naszej audycji. Wiemy, że filmowymi śpiewakami wytwórni Odeon na przykład byli Stefan Witas i Albert Harris. Wiemy, że filmowymi śpiewakami wytwórni Syrena Record byli na przykład Adam Aston i Tadeusz Faliszewski. Ale nieco mniej wiemy o wytwórni Columbia, o polskim oddziale wytwórni Columbia. Może z tego względu, że ten polski oddział tej wielkiej korporacji płytowej działał w Polsce dosyć krótko i zakończył swoją działalność w 1935 roku. Natomiast dokonano w Kolumbii fenomenalnych nagrań i mam dzisiaj dla Państwa nagrania głównie z Kolumbii właśnie, pozyskane z różnych źródeł. A o tym najważniejszym za chwilę Państwu opowiem, bo historyjka jest bardzo pozytywna i bardzo ciekawa. Tenor Emeryk, Emeryk, K na końcu, Młynarski. To nie moja rodzina, od razu odpowiadam. Czasem spotykam się z takim pytaniem. Od znawców tematu, czy entuzjastów starodawnej fonografii. Panie Janku, czy Emeryk Młynarski to Pańska rodzina? Nie, to zbieżność nazwisk. To był tenor, który zakontraktowany był w wytwórni Columbia i dokonał tam szeregu nagrań. Zatem zacznijmy, szanowni państwo, może na początek dwa utwory z dwóch stron płyty z etykietą Columbia, Płyty, którą pośród innych płyt otrzymałem w prezencie od wybitnego hamondzisty jazzowego Kajetana Galasa. Niedawno mieliśmy okazję widzieć się i grać razem w Gliwicach i Kajetan dał mi taką garść szelaków, a pośród nich między innymi właśnie płyty z Kolambii. Kajetanie, bardzo ci dziękuję. Na tej płycie Znajdują się dwa utwory z Amerykiem Młynarskim w roli głównie. Dla Twego Szczęścia, Madame oraz Miłość Cię Zgubiła. I tych właśnie dwóch utworów teraz posłuchamy i ze specjalną dedykacją dla tego, od którego tę płytę otrzymałem, Kajetana Galasa wybitnego, Hamondzisty, jazzowego. Radik ale wina i co się Emeryk Młynarski, śpiewak wytwórni Columbia, która działała w Polsce do roku 1935, a kierownikiem muzycznym oraz głównym dyrygentem orkiestr nagrywających dla w zasadzie tego kombinatu fonograficznego, który znajdował się przy ulicy Płockiej w Warszawie, bo tam mieściły się wytwórnie Parlofon, Columbia i Odeon. Był Henryk Gold. To cała piękna historia. Henryk Gold, jego orkiestra taneczna, e, to najwspanialsze rzeczy <grybujesz> z 30 lat. Wybitne, absolutnie. Zresztą opowiadałem Państwu nieraz. Teraz będzie ciekawy utworek. Zaśpiewa oczywiście Emeryk Młynarski. To jest na płycie Columbia właśnie. Tutaj ciekawostka. Jazz Dor, czyli Złoty Jazz. Jazz Dor z francuskiego. Akompaniuje Emerykowi Młynarskiemu w tym utworze. A Jazz Dor to był zespół, który prowadziło dwóch fantastycznych bandliderów. Szymon Kataszek i Zygmunt Karasiński, koledzy z liceum. Słowa do tej piosenki, bo będziecie Państwo na pewno chcieli to wiedzieć, napisał Jan Brzechwa i te słowa są bardzo zabawne, rozkoszne. Zatem muzyka Szymon Kataszek, słowa Jan Brzechwa, numer pochodzi z 1930. Pierwszego roku śpiewa Emeryk Młynarski na płycie Columbia, a akompaniuje tutaj w tym nagraniu soliście Jazz Dor. Słuchamy. Was straciłaś mnie. Zapuszczam brodę, zapuszczam brodę i dam zwykła rzecz, Bo znam. znam, ty zostaję sam. Zapuszczam brodę, madam i jestem sam. jestem sam. Świetnie grający zespół, zwróciliście Państwo uwagę, naprawdę dobrze się tego słucha. W takim archaicznym stylu, ale zupełnie wyjątkowym. Ciężko by było teraz to powtórzyć. Teraz będzie prawdopodobnie największy hit w repertuarze śpiewaka Emeryka Młynarskiego. Piosenka Przebój nagrywana nie tylko w Kolambii, ale również w Odeonie i w Syrenie. Śpiewał między innymi Tadeusz Waliszewski, śpiewał również Mieczysław Fog. Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie. Ten tytuł zapewne wiele Państwu mówi. Muzykę skomponował Zygmunt Białostocki. Słowa dyskusyjne. Natomiast mój serdeczny kolega z portalu Stare Melodie podaje, że słowa napisał Walery Jastrzębiec Rudnicki. Etykieta płyty Columbia... Zawiera następujące informacje. Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie. Zygmunt Białostocki, słowa Belski. Tango zrewi wyścigi ministrów teatru Nowy Ananas. Wykonanie Emeryk Młynarski z towarzyszeniem orkiestry tanecznej Columbia. Zatem słuchamy. Potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie, puszka w sercu duszy mrok i tak do końca za rokiem rok. Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie, póki jeszcze to nie szczęście wyśnie cić szczęście to masz sił, kochać na jawie ślić, ten sen, co się w dzieciństwie śnił. Sporo nagrań Emeryka Młynarskiego właśnie dostałem od kierownika, od Tomka Grdenia z portalu staremelodie.pl. Proszę Państwa i dziękuję bardzo kierownikowi za tę łaskawość, bo możemy właśnie Więcej nagrań z tym solistą państwu dzisiaj zaprezentować. A wszystko zaczęło się, tak jak powiedziałem na samym początku, od tej płyty właśnie z etykietą Columbia, którą otrzymałem w prezencie od Kajetana Galasa. I tam Emeryk Młynarski. Pomyślałem, że trzeba ten temat pociągnąć. Nie wiedziałem dokładnie ile mamy nagrań w przestrzeni, że tak powiem, z tym solistą. Okazuje się, że dysponentem wielu, jedynym w zasadzie, jest właśnie kierownik. Kierowniku bardzo dziękuję, staremelodie.pl. I teraz wysłuchamy dwóch pięknych utworów. Wróć do mnie znów, maestro Artura Golda, ze słowami Andrzeja Własta. To jest Teatru Morskie Oko, teatru prowadzonego przez Własta z Rewii Halo Ameryka z 1931 roku. I właśnie na płycie wytwórni Columbia zarejestrował Emeryk Młynarski. E, I tutaj sięgam e, jeszcze do drugiego utworu, mianowicie Dla mnie pieśń szału gra. I to jest utwór z niemieckiego filmu Liebling der Goethe z 1930. Roku. Polski tytuł Ulubieniec Bogów. 30. rok w Niemczech. Za trzy lata Hitler przejmie władzę. E, muzyka Karl Michael May. Słowa Juliusz Halewicz. I tutaj właśnie Emeryk Młynarski. Dziękuję bardzo jeszcze raz kierownikowi. Posłuchajmy tych dwóch przepięknych pieśni. Moja napieki Nie mogę Cię pokochać mnie, a Ach, powiedz, jak uciec nam Od miłości tej Wróć do mnie znów Chcę żyć dla Ciebie nie szukam snu wśród gwiazd na niebie, lecz szukam serca, które drży, a serce, bo dla mnie masz tylko jedna, I'm tylko to to Dzisiaj 19 kwietnia, oprócz tego, że bomba idzie w górę na Służewcu i startuje kolejny długi sezon wyścigowy, to obchodzimy 83. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. I zawsze w mojej audycji jest tak, że tę datę podkreślam, wspominam. Warto udać się dzisiaj wieczorem pod pomnik bohaterów getta na przykład i chwilę się zamyślić. A teraz, proszę Państwa, korzystając właśnie z tej okazji, chciałbym zaprezentować piosenkę, której autorzy obydwaj stali się ofiarami getta warszawskiego. Artur Gold, muzyka i słowa Andrzej Włast. Obydwaj w getcie przebywali, obydwaj w getcie artystycznie działali i obydwaj z tego getta już nigdy nie wyszli. Pamiętamy o nich, między innymi dzięki takim audycjom jak nasza. Piosenka pod tytułem Tyś mnie nie kochała. Tango, którego to tanga mistrzem był Artur Gold, pochodzi z Teatru Morskie Oko z Rewi Podróż na Księżyc z roku 1931. Śpiewali różni wykonawcy, pośród nich Emeryk Młynarski dla wytwórni Kolumbia w 1931 roku nagrał ten piękny numer. Tohala, to wa-a-mil-a-stala, to to Bogartan oh Emeryk Młynarski. Teraz mam jeszcze dla Państwa dwie piosenki. Ja śnię o tobie i jeden raz. I tutaj autorem tej drugiej będzie Szymon Kataszek. Jego też dzisiaj, 19 kwietnia wspominam, bo to też jedna z ofiar getta warszawskiego. Szymon Kataszek, który przed wojną był jednym z najważniejszych band liderów i kompozytorów. Miał spółę z Zygmuntem Karasińskim, ale to już Państwo wiecie. Tak się akurat składa, że Emeryk Młynarski, tenor śpiewający dla wytwórni Columbia, miał w repertuarze dosyć sporo utworów Kataszka. Zatem posłuchajmy dwóch pięknych numerów, jaśnie o Tobie i Jeden raz. A tylko o sobie siłę Wspomnieniem tej chwili chyłem. Sam nie wiem dzisiaj, czy to był sen I odcząc wiję w utkucia w sercu swem głowie I nie chcę cię znać na jawie. Sam ten cudny nie zniku dziesięć, by sam ten nie odniku. Don't chosen off! Nie puści puścić poczu w las. Nie wiem skąd, nie wiem nawet jak. Zaczyna gorące me serce łopotać Czegoś mi nagle strach nie brak i wtedy znów pragnę wychód czy dobrych słów nie psuje, bo wiem, że jest ważny... Emeryk Młynarski. Nie udało mi się zaprezentować wszystkich utworów, które mam dla Państwa z tym solistą, ale nic straconego. Będziemy do Emeryka Młynarskiego wracać. Podkreślam, to nie moja rodzina. To zbieżność nazwisk. Ale mogę czasem uprawiać taką mistyfikację i może czasem powiedzieć, tak, oczywiście, to kolejny z wielkich, z przedwojennych czasów. Ale nie, to tylko zbieżność nazwisk. Zostaje nam jeden numer jeszcze na koniec. Oczywiście z płyty Columbia będzie wykonywał Emeryk Młynarski, a ja chciałem powiedzieć, że Henryk Gold, szef muzyczny wytwórni Columbia, którego orkiestra w tak wielu, wielu przypadkach towarzyszy solistom na płytach tej wytwórni jako właśnie solista lub dyrygent występował niezliczoną ilość razy w koncertach Polskiego Radia. Prowadził m.in. radiowy kwintet Henryka Golda. Oprócz tego kierował orkiestrą dancingową w hotelu Bristol i w różnych innych teatrach. Mówię o tym dlatego że nie tak dawno byłem gościem w radiowej jedynce z okazji stulecia radia, bo radio w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Zatem jest to jeszcze jedna, kolejna ważna postać, Henryk Gold, do przywołania w kontekście stuletniej historii polskiego radia i w kontekście również dancingu w Bristolu, które mam przyjemność czasem prowadzić. Zapraszam Państwa serdecznie zatem na dancingi, zapraszam Państwa do audycji Salon Ulica Dancing, zapraszam Państwa do programu Trzeciego Polskiego Radia i zapraszam Państwa do wysłuchania jeszcze jednego utworu Twe małe serduszko, muzyka Jan Maklakiewicz, słowa Waleria Jastrzębiec-Rudnicki. E, piosenka pochodzi z rewi Raj bez mężczyzn, teatru Nowy Ananas, a zaśpiewa Emeryk Młynarski. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Sto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 i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i